że wymyślono tę makabryczną historię, aby doprowadzić do wzburzenia nie tylko środowiska studenckiego, ale całej opinii publicznej. Gomułka przemawiając 19 marca w sali kongresowej przytoczył treść następujących ulotek. Precz z gestapo. Studentka jest niewinną ofiarą. Studentka UW Maria Baraniecka nie żyje. Pogrzeb w poniedziałek o godzinie 12. Pomścicie zabitą dziewczynę. pomścicie krew studentów polskich. Cześć pamięci Janiny Brzos, zamordowanej bestialsko przez siepaczy z Golędzinowa w piątkowych demonstracjach studentów i młodzieży warszawskiej o wolność słowa. Z kolei w odezwie do studentów Politechniki Warszawskiej czytamy Nasza koleżanka z uniwersytetu była współtowarzyszką walki każdego z nas i taką pozostanie w naszej pamięci. Zbrodniarze z Golędzinowa mordujący pałkami bezbronną dziewczynę przypominają nam jako żywo stalinowski terror sprzed lat. Po przytoczeniu treści tych ulotek Gomułka przystąpił do cytowania udokumentowanych wypowiedzi na ten temat. Niestety nie wyjaśnił, co to znaczy udokumentowana wypowiedź. Przez kogo udokumentowana? Jedyne wyjaśnienie, jakie się nasuwa, jest takie, że chodzi tu może o dostarczone przez MSW wyciągi z podsłuchiwanych rozmów telefonicznych, kontrolowanej korespondencji, wypowiedzi w publicznych miejscach zarejestrowane przez agentów i konfidentów SB lub wreszcie o rzeczy spreparowane czy wymyślone. Oto wypowiedzi zacytowane przez Gomułkę. Jedna z dziewcząt, która była w ciąży, zmarła dzisiaj rano z pobicia, a chłopak, który ją bronił, jest w beznadziejnym stanie. Nasi ludowi gestapowcy zatłukli jedną z dziewcząt na ulicy. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek. Jeden profesor leży ciężko ranny. Na murach Akademii Sztuk Pięknych pojawił się nekrolog dziewczyny, która została zabita. Druga dziewczyna, wnuczka dziennikarza Kozickiego, leży w szpitalu. Jeden chłopiec walczy ze śmiercią, inni mają połamane żebra. Jeszcze ktoś inny stracił oko. Zmarła dziewczyna była studentką czwartego roku pedagogiki w czwartym miesiącu ciąży. Pochowano ją w nocy. Gomuka cytował te wszystkie ulotki i wypowiedzi w celu zdyskredytowania ich autorów. Stwierdził, że inspiratorzy i organizatorzy awantur ulicznych czynili wszystko, aby doprowadzić do przelewu krwi. W tym celu zastosowali brudne metody prowokacji. W dniu 9 marca przy pomocy ulotek, napisów, telefonów rozpuścili prowokacyjną wieść, jakoby podczas zajść ulicznych w Warszawie doszło do wypadków śmiertelnych. W ujęciu pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego, podobnie jak partyjnych historyków, autorami prowokacji byli oczywiście komandosi. Bardziej prawdopodobne jest inne wyjaśnienie. Wiadomość o śmierci studentki lub studentek mogła wyjść z MSW i miała na celu kompromitację komandosów. Można było bowiem przypuszczać, iż studenci uwierzą w takie bestialstwo milicji. Równocześnie można było liczyć, że prawda wyjdzie na jaw w ciągu dwóch-trzech dni i wówczas okaże się, jak wiarygodne są informacje rozpuszczane przez komandosów. Ponadto czynniki oficjalne Mogły oskarżać autorów tej plotki, jak to zresztą uczynił Gomułka w cytowanym przemówieniu, o brudne metody prowokacji. Innymi słowy, ci, którzy sami posługiwali się prowokacją, oskarżali o to swoich politycznych przeciwników. 11 marca pojawiło się w mieście sporo ulotek adresowanych do młodzieży akademickiej i licealnej. W jednej z nich, do młodzieży szkół warszawskich, Informowano, że w środę o godzinie 11.30 odbędzie się pogrzeb 22-letniej studentki bestialsko zamordowanej przez gorliwych funkcjonariuszy MO i Ormo i wzywano uczniów do przyłączenia się do studenckich demonstracji. Treść niektórych plakatów i ulotek przytaczanych przez Hillebrandta budzi wątpliwości. Po doświadczeniach z czasów działalności solidarności legalnej, jawnej oraz w stanie wojennym jest mało prawdopodobne, aby istotnie w marcu 1968 roku pojawiały się takie hasła jak na przykład Nie żałujmy kamieni ani cegieł dla milicjantów i innych synów, Przejść na walkę podziemną, zbroić się, odbierać broń tatarskim pachołkom. Czy protestujemy przeciwko gestapowcom z MO i faszystom z KC. Jeżeli zaś przyjąć, że takie hasła istotnie kolportowano, to mało prawdopodobne, by ich autorami byli studenci. Antykomunistyczna treść niektórych haseł jeszcze mogłaby wywodzić swój rodowód ze środowiska akademickiego, ale brutalny i agresywny język zdradza zupełnie inne pochodzenie. Bliskie pewności jest przekonanie, że część tych ulotek i plakatów przygotowano w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a może także w kierowanym przez kępę, w Komitecie Warszawskim PZPR w celu zdyskredytowania przeciwników, którzy nie wahają się do swoich awantur wciągać młodzieży szkolnej i posługują się wulgarnym językiem. Pozostaje do wyjaśnienia kwestia ewentualnych ofiar śmiertelnych. Według oficjalnych danych, nie tylko w wyniku zajść z 8 marca, ale w ogóle w czasie całych wydarzeń marcowych, nikt nie zginął. Henryk Jerzy Przybylski stwierdza, że nie było ofiar śmiertelnych mimo rozpowszechniania wieści o zabiciu ciężarnej studentki Uniwersytetu Warszawskiego Marii Barańskiej. Nazwisko to po prostu wymyślono. Przypomnijmy, że zarówno Gomułka, jak później Hillebrand i Walichnowski podawali, że rzekomo zabita studentka nazywała się Maria Baraniecka, a nie Barańska. Albo mamy tu do czynienia z prostym błędem korektorsko-redakcyjnym, co jest możliwe, albo Przybylski natrafił na ślad innej ulotki w ten sposób na kolejną, po Baranieckiej, wymienionej przez Gomułkę, a nie podchwyconej przez partyjnych badaczy, Janinie Brzos śmiertelną ofiarę marca 1968 roku. Marcowa propaganda dobrze rozegrała sprawę rzekomo zabitych studentek. W sobotę 16 marca w cotygodniowym magazynie telewizyjnym Monitor w towarzystwie męża i brata przed kamerami wystąpiła Maria Baraniecka, studentka czwartego roku Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Miliony telewidzów na własne oczy mogły zobaczyć rzekomą ofiarę. Ponadto w toku rozmowy pokazano, cytowano już klepsydrę opatrzoną napisem Studentka UW, Maria Baraniecka, nie żyje. Nosimy czarne opaski. Z kolei 18 marca na pierwszej stronie Kuriera Polskiego zamieszczono zdjęcie Marii Woronieckiej, rzekomej ofiary zajść warszawskich. Krótką rozmowę z nią redakcja opatrzyła tytułem Niech pan powie, że żyje. Poza tym zamieszczono fotokopię, jak głosił podpis nekrologu rozplakatowanego na murach Krakowa. Tekst nekrologu brzmiał Maria Woroniecka, studentka czwartego roku pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, zmarła bestialsko skatowana przez funkcjonariuszy MO, Ormo i ZOM w dniu 8 marca 1968 roku. Jej pamięć na zawsze pozostanie wśród nas. Redakcja Kuriera Polskiego informowała, że na Wydziale Pedagogiki nie ma osoby o nazwisku Woroniecka. Natomiast Hanna Maria Woroniecka, z którą przeprowadzono rozmowę, studiowała wówczas w Uniwersytecie Warszawskim filozofię. Ponadto redakcja informowała czytelników, że jej przedstawicielowi udało się również skontaktować ze studentką Warszawskiej Akademii Medycznej Marią Aleksandrą Woroniecką. Można przypuszczać, że nazwisko Woroniecka użyte w Krakowie było zniekształconą, być może w trakcie rozmowy telefonicznej, formą nazwiska Baraniecka. Tym bardziej, że w obu przypadkach występowało imię Maria i chodziło o studentkę czwartego roku pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Faktem pozostaje, że pogłoska o śmierci studentki rozchodziła się błyskawicznie. Zresztą przynajmniej niektórzy studenci byli wówczas świadomi możliwości manipulowania faktami i prowokacji ze strony służb specjalnych. Na prośbę Boguckiej, ówczesna żona znanego satyryka Jana Pietrzaka, Wiesława Walaszek, 8 marca wieczorem objechała warszawskie szpitale, żeby dowiedzieć się czegoś pewniejszego na temat ewentualnych ofiar śmiertelnych. W trzech szpitalach sugerowano, że istotnie mogą być ofiary, lecz równocześnie poinformowano, iż nie wolno nic mówić na ten temat. Zdaniem Boguckiej mogła być wtedy ofiara śmiertelna, ale całą sprawę zatuszowano. Podobny pogląd wyraził Zambrowski, który opierając się na relacjach lekarzy twierdził, że 8 marca były co najmniej dwie ofiary śmiertelne akcji sił porządkowych w Uniwersytecie Warszawskim. Nie można wykluczyć, że władze posłużyły się nazwiskami przypadkowych, rzekomo zabitych studentek, aby w ten sposób ukryć rzeczywiste ofiary śmiertelne brutalnej akcji milicji Ormo. Niemniej... Przynajmniej mnie nie udało się natrafić na jakąkolwiek informację mówiącą coś pewnego na temat ewentualnych ofiar śmiertelnych w marcu 1968 roku. Należy jednak przypomnieć, że 11 marca, już po najbardziej gwałtownych zamieszkach ulicznych w Warszawie, Moczar przekazywał wojewódzkim komendantom milicji obywatelskiej, że nie było przypadków użycia broni palnej, ale jeśli ktoś gdzieś zmarł w wyniku pobicia pałkami, to milicja... Nie może za to ponosić odpowiedzialności. Widać więc, że również w MSW nie wykluczano takiej możliwości. 9 marca tylko dwie poranne gazety, Życie Warszawy i Sztandar Młodych, przyniosły krótkie, niepodpisane komunikaty o zakłóceniach w ruchu ulicznym i komunikacji w rejonie krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu. Na ostatniej stronie Życia Warszawy pytano, komu to służy – Pisano tam o tym, że grupy studentów tamowały ruch uliczny w godzinach powrotu ludzi z pracy do domu, a także o tym, że do studentów dołączyły się elementy chuligańskie. Pojawił się też wątek bananowej młodzieży, której obce są troski materialne, prawdziwe warunki życia i potrzeby naszego społeczeństwa. Z kolei Sztandar Młodych informował o pojawieniu się poprzedniego dnia na Uniwersytecie przedstawicieli robotników warszawskich i przybyłej w związku z ekscesami grupy Ormo. Opierając się na relacjach Kępy i Starewicza, Łopieńska odtwarza okoliczności powstania notatki Komu to służy. Redagowanie takich niepodpisanych na półoficjalnych notatek leżało w gestii biura prasy KC. Zaakceptował ją, pisze Łopieńska, szef biura prasy Stefan Olszowski. Z projektem zgodził się pierwszy sekretarz Komitetu Warszawskiego PZPR Józef Kępa. Ale nie było koniecznej zgody góry. O 11 wieczorem Stefan Olszowski rozłożył ręce. Nie daję rady, powiedział, bo nigdzie nie można było znaleźć kliszki, który musiał dać placet. Losy komunikatu ważyły się do ostatniej chwili. Gdy wreszcie Kempa znalazł kliszkę, ten nie chciał brać na siebie odpowiedzialności za opublikowanie tej notatki. Ostatecznie już dobrze po północy z 8 na 9 marca kliszko odblokował tę informację. Opublikowane w prasie notatki były po prostu obrazą dla studentów. Jeszcze tego samego dnia postanowili więc zaprotestować przeciwko napastliwej i kłamliwej treści i formie komunikatów. Około godziny 12 zorganizowano w Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej wiec protestacyjny. Jeden z uczestników tego wiecu wspomina — Nikt nas nie zwoływał, a jednak w Wielkiej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej zebrał się rano tłum, jakiego nigdy przedtem ani potem nie widziałem — Parter i galerie były szczelnie wypełnione. Przywoływano przedstawicieli partii ZMS-u, żeby wystąpili na wiecu i zajęli jakieś stanowisko wobec tego, co się stało. Ponieważ nikt się nie pokazał, postanowiliśmy pójść na uniwersytet, żeby zademonstrować nasze oburzenie i poparcie dla ofiar represji. Na wiecu skandowano między innymi: Demokracja, demokracja, jasienica, jasienica, a w końcu prasa kłamie. Darto gazety, czasami podpalano je I rzucano z górnych galerii Bogucka utrzymuje, że wspomniane hasło Prasa kłamie rzucił obecny na tym wiecu Jakub Karpiński On miał też jako pierwszy przystąpić Do demonstracyjnego darcia gazet Rosła temperatura wiecu Zebrani podjęli hasło Nie ma chleba bez wolności Skandowane poprzedniego dnia na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego W czasie trwania wiecu studenci uchwalili Również rezolucję następującej treści My, studenci warszawscy, zgromadzeni w tej auli, walczący o obronę swobód obywatelskich, protestujemy przeciwko stalinowskim metodom traktowania studentów. Protestujemy przeciwko stosowaniu przemocy i biciu kobiet. Żądamy podania rzeczywistych i obiektywnych informacji o zajściach w dniu 8 marca 1968 roku. Około godziny 13 przybyła kilkuosobowa grupa studentów UW witana okrzykami Uniwerek z nami! Mniej więcej 20 minut później uczestnicy Wiecu opuścili gmach Politechniki Warszawskiej i sformowali pochód z biało-czerwoną flagą na czele. Pochód, który skierował się w stronę redakcji Życia Warszawy. Po drodze skandowano hasła: Robotnicy z nami! Warszawa z nami! śpiewano Gaudamus, Igitur oraz Międzynarodówkę. Pochód, który początkowo liczył niecałe tysięcy uczestników, Systematycznie rósł i w końcu liczył blisko 20 tysięcy osób, w tym wiele starszych. Z kolei Walichnowski pisze, że na ulicy do pochodu przyłączyli się przygodni młodzi ludzie i stwierdza, że ten bezładny pochód liczył ponad 1500 osób. Podaje też, że wnoszono okrzyki uwolnić więzionych studentów oraz pomścimy śmierć studentki uniwersytetu. Jedna z uczestniczek pochodu tak opisuje reakcję przygodnych osób – Ludzie na ulicy przystawali, płakali, rzucali kwiaty, których jeszcze dużo mieli po dniu kobiet. Jakiś staruszek wznosił narodowe hasła. Pierwszy raz widziałam takie poparcie ulicy. To było bardzo wzruszające i podniosłe. Na wysokości połowy polnej pojawił się milicyjny kordon. Zaczęli rzucać gasu uzawiący, biegać za rozpieszchającymi się grupami. A oto relacja innego uczestnika tego pochodu, dziś znanego krytyka literackiego Michała Komara. Nawiasem mówiąc, błędnie umieścił on ten pochód pod datą 12 marca. Przeszliśmy nie więcej niż 200 metrów, gdy zaatakowały nas grupy milicjantów i cywilów uzbrojonych w pałki. Kolega S, idący obok mnie, zachrypiał z nienawiścią. Precz z komunizmem! Drgnąłem przerażony. Dlaczego przecież komunizm, ten prawdziwy, ludzki, dla ludzi jest przeciwieństwem nienawiści, jest swobodą dla dobra i prawdy? S dostał pałą przez twarz, smarknął krwią i rozkrzyczał się na dobre. Komuniści, mordercy, precz z czerwonym! — Prowokator! — wrzasnął ktoś z tyłu. Odwróciłem się i dostałem drewnianą lachą po plecach. Do domu wróciłem posiniaczony. W obu tych relacjach atak sił porządkowych nastąpił nagle i bez ostrzeżenia. Odmiennie zapamiętał ten moment Rosalak. Według niego interwencja milicji została sprowokowana zachowaniem się niektórych demonstrantów lub może nawet prowokatorów — pisze on. Oficer wzywa przez tubę — do rozejścia się Ale gdzie tam? Tłum skanduje, prasa, kłamie Lecą kamienie w kierunku milicjantów Duże Skąd się wzięły? Kto je rzucał? Parę dni później docent AG Andrzej Garlicki, wtedy jeszcze jednak doktor Powie Jeśli chcecie manifestować Musicie mieć bojówki Inaczej nie pozbędziecie się prowokatorów Oficer MO dostał w głowę Milicja rusza do ataku Pałki, gazy łzawiące Po raz pierwszy wtedy poczułem jak to szczypie w oczy Panika. Tłum ucieka. Gestapo, gestapo! Jaki starszy pan staje, rozkłada ręce i woła Zatrzymać się, bez paniki! Nikt go nie słucha. Grupa ze sztandarem przebiega Marszałkowską i wpada do kina Luna. Później będą krążyć legendy, jak to bileterki umieszczały w ciemnościach demonstrantów w fotelach. Ze sklepu wyszła gromadka ludzi na czele z tęgą rzeźniczką w białym fartuchu. Szczeniaki, mówi... Zachciało im się wyjść na ulicę, nie wiedzą, co to gestapo. Jak widać, nie wszyscy solidaryzowali się ze studentami i nie wszyscy z sympatią odnosili się do studenckiej manifestacji. Między ulicami Mokotowską, Polną i Partyzantów, nomen omen, milicjanci rozbili pochód na dwie części. Mniejsza grupa zawróciła w stronę Placu Jedności Robotniczej, większa zaczęła uciekać Aleją Armii Ludowej w kierunku ulicy Marszałkowskiej, gdzie na biegnących czekały milicyjne odwody. Zbigniew Morawski, w owym czasie student drugiego roku Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa, znalazł się w tej grupie. Zebraliśmy się znów na Marszałkowskiej, gdzie zaatakowano nas ponownie gdzie opiekujący się nami zmotoryzowany oddział Milicji Obywatelskiej dał koncert bicia od tak dla zasady, gdyż nie można tam było liczyć na żadne korzyści taktyczne. Ponownie sformowaliśmy się na Placu Zbawiciela i doszliśmy spokojnie aż do składnicy harcerskiej. Tu zostaliśmy rozproszeni trzeci raz. Po drodze demonstrowaliśmy nasze poparcie dla przemian czeskich pod ośrodkiem czechosłowackim. Brawo, Czesi! Czy pochód ten dotarł w końcu w jakiej takiej liczbie pod uniwersytet? Tego nie wiem, gdyż po bitwie pod składnicą harterską siedziałem jakiś czas odcięty przez poszukujących podwórza milicjantów w kamienicy zabudowanym wówczas ośrodkiem węgierskim, a poza tym byłem zmęczony i obity. Do wczorajszych obrażeń doszły nowe siniaki, oberwałem zdrowo pod kinem luna. Kiedy myśleliśmy marszałkowską, golędzino sztaki pojechały pod Politechnikę, przed którą wiecował ogon naszego pochodu, odcięty na polnej i różni maruderzy. Jakiś czas trwała bieganina po okolicy, zwłaszcza po placu przed budynkiem elektroniki, świeżo wówczas wykończonym. Co bardziej krewcy milicjanci wpadali do tego budynku, jak również do gmachu głównego. Doszło do bujek w holu elektroniki. Tam też schwytano trochę studentów i uwięziono. Na okres na ogół nie dłuższy niż doba w rozmaitych aresztach, niekiedy podwarszawskich. Nie słyszało się o znęcaniu nad uwięzionymi, co najwyżej strzyżono ich na łyse pały. Walki w budynku elektroniki należały do najbardziej gwałtownych. Dla wielu uczestników i obserwatorów są one najtrwalszym wspomnieniem z marca. Budynek ten był produktem oszczędnościowej polityki Gomułki. Wąskie korytarze i wąskie schody okazało się więc, że znakomicie nadaje się na nasze termopile. Milicja sforsowała szklane drzwi, ale nie mogła wedrzeć się schodami. Pamiętam Mirka Klonowskiego, który stał na tych schodach i jak podbipięta kręcił nad głową młynka metalową popielniczką. Uruchomiona została przeciwpożarowa gaśnica i gasiła skutecznie zapał milicjantów. Wzięto nawet do niewoli jednego. Zabrano mu hełm i pałkę. Ten hełm był obnoszony jak skalp. Potem wywieszono go przez okno. Milicja wielokrotnie szturmowała, ale nadaremnie. Demolowali więc zastępczo sprzęty na parterze. Bogdan Czajkowski podkreśla, że na ich szczęście milicjanci dostali się tylko na pierwsze piętro. Na pierwszym piętrze są tylko zwykłe gaśnice pianowe, ale wyżej są laboratoria, a tam znajdują się gaśnice śniegowe. Ciało odpada, jak się skieruje strumień, tak niska jest temperatura. Gdy studenci użyli gaśnic pianowych, milicjanci wycofali się, a dwóch czy trzech wyskakiwało przez okna z pierwszego piętra. 9 marca była sobota i studencka demonstracja odbywała się w porze wychodzenia ludzi z pracy. Raina sugeruje, że gdyby pochód skierował się w stronę centrum, to wchłaniając część osób wychodzących z pracy, Łatwo mógłby liczyć i 100 tysięcy ludzi, a wtedy wszystko mogłoby się wymknąć spod kontroli i może nawet potoczyć inaczej. Ostatecznie tego dnia aresztowano łącznie kilkaset kilkadziesiąt według danych oficjalnych osób. W warszawskich szpitalach znalazło się ponad 100 manifestantów, w tym 30 ciężko rannych z pękniętymi czeszkami i uszkodzonymi narkami. Zupełnie inne dane podawała prasa. Stwierdzono, że w trakcie piątkowych i sobotnich zajść szereg osób odniosło obrażenia. Skrupulatnie sprawdzone dane w służbie zdrowia świadczą, że udzielono pomocy lekarskiej 30 uczestnikom zajść, którzy doznali lekkich obrażeń. Natomiast dwaj przebywają w szpitalu na kilkudniowej obserwacji. Obrażenie odniosło 28 funkcjonariuszy milicji i ORMO, w tym trzech zostało poważnie poranionych. 9 marca przez cały dzień kontynuowano aresztowania wśród studentów, zwłaszcza wśród komandosów, których do 11 marca wyaresztowano niemal wszystkich – Również w niedzielę 10 marca, kiedy to nie odnotowano żadnych demonstracji ani wieców studenckich, gdyż uczelnie były nieczynne, nadal prowadzono akcje zatrzymywania przez MO i SB. Modelewski został zatrzymany 8 marca wieczorem, gdy taksówką wracał od Michnika. Tego samego dnia aresztowano Kuronia na Placu Inwalidów, gdy udawał się do Modelewskiego. Zatrzymano też Lasotę, Nagórskiego, Góreckiego. Na zajutrz został aresztowany Michnik oraz Barbara Toruńczyk. W tym samym dniu miały miejsce pierwsze procesy w trybie przyspieszonym oraz rozprawy przed kolegiami karno-administracyjnymi. Studentów oskarżano z artykułu 127 Kodeksu Karnego – Zagłócenie porządku i spokoju publicznego. Orzekano kary do pół roku aresztu oraz grzywny w wysokości 2-3 tysięcy złotych. Odcinek 21. Na sześć miesięcy aresztu, pisze Anna Siwek, skazano Wiktora Nagórskiego, Zygmunta Szkodę, Krzysztofa Malareckiego. Na cztery miesiące Macieja Dybowskiego. W stosunku do Krzysztofa Kamińskiego, Lecha Konopnickiego, Jerzego Różańskiego i Wiktora Góreckiego sąd zastosował areszt tymczasowy, kierując ich sprawę do prokuratora. Postępowania dowodowe opierały się na zeznaniach pracowników MSW i milicjantów, a powoływanie świadków obrony było niemożliwe. Obronę adwokacką oskarżeni zawdzięczali jedynie ofiarności warszawskich prawników, którzy stale przebywali w gmachu sądu i w razie potrzeby gotowi byli przyjść z pomocą. 11 marca na tablicy ogłoszeń na Wydziale Filozofii i Socjologii podano telefony i adresy zespołów adwokackich oraz nazwiska adwokatów udzielających pomocy prawnej studentom. Porady prawne udzielane były gratis. 9 marca miała też miejsce studencka demonstracja na Karkowskim Przedmieściu przed Uniwersytetem. Studenci manifestacyjnie darli i palili gazety, protestując w ten sposób przeciwko kłamstwom prasy na temat tego, co poprzedniego dnia wydarzyło się na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Na zebranych kilkakrotnie szarżowała milicja. Studenci uciekali i chowali się w kościele Świętego Krzyża oraz w budynkach uniwersyteckich. W czasie jednego z milicyjnych ataków Dobrosielski zatrzasnął drzwi Wydziału Filozofii przed uciekającymi studentami. W tym samym dniu zebrał się Senat Uniwersytetu Warszawskiego, aby omówić wydarzenia dnia poprzedniego na uczelni oraz na ulicach Warszawy. Powołano komisję senacką, która miała za zadanie zebrać dokumentację dotyczącą szkód fizycznych poniesionych przez studentów. Do zadań komisji senackiej miało też należeć gromadzenie informacji o aresztowaniach dokonanych wśród studentów, i pracowników Uniwersytetu. Na czele komisji stanął profesor Bogusław Leśnodorski. Jego zastępcą został profesor Czesław Bobrowski, a sekretarzem Jerzy Ciemniewski, którego już po jednym dniu na stanowisku tym zastąpił docent Antoni Mączak. Zmiana ta została spowodowana tym, że Ciemniewski był dość mocno zaangażowany w ruch studencki i Leśnodorski, który go na to stanowisko powołał, nie chciał go narażać na dodatkowe kłopoty. Zresztą, nie pełniąc już żadnej funkcji, Ciemniewski dalej współpracował z Komisją Senacką. Również 9 marca w mieszkaniu Ninny Asor-Dobraj zebrali się Bogusław Leśnodorski, Jerzy Szacki, Janina Zakrzewska i Stefan Żółkiewski, aby przygotować treść listu do ministra Jabłońskiego. Zebrani ważyli niemal każde słowo. Na przykład Leśnodorski zaproponował, by wyrażenie zakazanego zgromadzenia studenckiego poprzedzić wyrazem słusznie, w ciągu soboty i niedzieli trwało zbieranie podpisów pod tym listem, który w poniedziałek, 11 marca, Asor Dobraj zaniosła Jabłońskiemu. List podpisało ostatecznie 17 partyjnych profesorów i docentów. Nina Asor Dobraj, Stefan Żółkiewski, Maria Hirszowicz, Janina Zakrzewska, Zofia Lisa, Henryk Geniewski, Henryk Samsonowicz, Michał Szulkin, Bogusław Leśnodorski, Andrzej Gwiszcz, Jerzy Szacki, Igor Andrzejew, Juliusz Bardach, Antoni Mączak, Bronisław Baczko, Stefan Morawski, Janina kulczycka saloni W liście tym czytamy m.in. Uczestnicy słusznie zakazanego wprawdzie przez rektora, ale spokojnego zgromadzenia studenckiego stali się przedmiotem nieuzasadnionych ataków gwałtu ze strony niektórych formacji milicji obywatelskiej i to w momencie, gdy na skutek perswazji pracowników naukowych zaczęli się rozchodzić. Dokładając ze swej strony wszelkich wysiłków, aby przywrócić na Uniwersytecie Warszawskim atmosferę normalnej pracy i przeciwdziałać wykorzystywaniu rosnącego rozgoryczenia młodzieży przez siły niesocjalistyczne i antysocjalistyczne, apelujemy zarazem o to, aby dalsze postępowanie władz miasta miało na względzie stworzenie warunków rzeczowej, ideowej i szczerej rozmowy z młodzieżą. Choć treść i forma listu były bardzo powściągliwe, Władze zareagowały gniewem i zniecierpliwieniem. Jabłoński w ogóle nie chciał przyjąć listu, a niektórych sygnatariuszy spotkały kary partyjne, na np. gwiszcz niedługo potem został wydalony z PZPR-u. To nieprzejednane stanowisko władz nie może dziwić, gdy się przypomni, że niemal dokładnie w tym samym czasie Jabłoński wystosował pismo okulne do rektora Uniwersytetu Warszawskiego, dziekanów i kierowników katedr. Był to dokument odrzucający w praktyce płaszczyznę dialogu ze studentami, i jakiegoś kompromisowego uregulowania całej sprawy. Jabłoński pisał Pragnę oświadczyć z całą stanowczością, że władze państwowe będą przy pomocy niezbędnych środków zapobiegać naruszaniu porządku publicznego wszędzie, w tym również na uczelni. Wobec organizatorów i uczestników zajść zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje. Będę domagał się więc stanowczego działania organów uczelnianych w postępowaniu dyscyplinarnym i będę konsekwentnie korzystał z przysługujących mi w tym zakresie uprawnień. Czynię rektorat Uniwersytetu Warszawskiego, dziekanów i kierowników katedr Uniwersytetu odpowiedzialnymi za to, aby wszyscy pracownicy naukowo-dydaktyczni stanęli w dniu 11 marca do pracy od najwcześniejszych godzin. W zakończeniu tego okulnika Jabłoński polecał wprowadzenie dyżurów pracowników nauki w domach studenckich celem czuwania nad zachowaniem się zamieszkałej tam młodzieży. Rzeczywiście w akademikach była atmosfera najbardziej bojowa. Studenci w grupie, co jest zupełnie zrozumiałe, odczuwali siłę swego ruchu. Mogli też podejmować jakieś wspólne akcje, choćby o zasięgu lokalnym. Ówczesna studentka Lubelskiego Uniwersytetu imienia Marie Curie Skłodowskiej, która zastrzegła sobie anonimowość, 8 marca zupełnie przypadkowo znalazła się w Warszawie w akademiku przy ulicy Kickiego. Jej koleżanka poszła na wiec i potem dzieliła się z nią wrażeniami. Moja rozmówczyni pamięta, że przez radiowęzeł Nakickiego nadawano komunikaty o zajściach na terenie Uniwersytetu Warszawskiego i brutalnej akcji sił porządkowych. Odczytano też tekst przyjętych na wiecu rezolucji. Później do radiowęzła podobno wkroczyła milicja. Widziała ona też, jak 8 marca wieczorem na ulicy między akademikami kilku studentów i jeden mężczyzna w mundurze kolejowym wrzucali do palącego się ogniska Wyrzucane przez studentów z okien akademików książki Do nauki przedmiotów ideologicznych i społeczno-politycznych Wśród tych studentów miał być, jak wówczas mówiono Józek Deitschgewand W całej tej scenie z boku przyglądali się milicjanci Którzy nie zdecydowali się na interwencję W niedzielę w kilku punktach Warszawy rozrzucano też ulotki Ale kto to robił i jakie były treści Nie udało mi się ustalić Natomiast wiadomo, że już w sobotę wieczorem i w niedzielę rano wyjeżdżali ze stolicy do głównych ośrodków akademickich studenccy emisariusze którzy referowali swoim kolegom przebieg wydarzeń 8 i 9 marca w Warszawie. W prywatnych mieszkaniach odbywały się zebrania, na których zastanawiano się, co dalej robić. Takie dyskusje prowadzono zresztą nie tylko w Warszawie. Na przykład 9 marca w Studium Nauczycielskim w Siedlcach odbywała się próba kabaretu. W pewnym momencie pojawił się ktoś z informacjami na temat wydarzeń w Warszawie. Zebrani postanowili, że każdy z nich coś uczyni, żeby zamanifestować solidarność z warszawskimi studentami. Jedna z dziewczyn zrobiła kredkami ulotki, które rozrzuciła w mieście. Wszystko to opisała w liście do swojego narzeczonego w wojsku. Następnego dnia została aresztowana i niedługo potem znalazła się w jednej celi z Bogudzką. Tymczasem w poniedziałek 11 marca ponownie zamierzano zorganizować wiec w Uniwersytecie Warszawskim. Opowiadano się za utworzeniem wydziałowych komitetów studenckich, a także za powołaniem do życia Międzyuczelnianego Komitetu Koordynacyjnego. Jakub Karpiński i Marcin Król w niedzielę przygotowali projekt rezolucji, która miała być uchwalona następnego dnia w czasie wiecu uniwersyteckiego. W nieznanym milicji mieszkaniu ciotki jednego ze studentów przepisywano na maszynie wspomniany projekt rezolucji. Wtedy, wspomina Dąbrowska, Pierwszy raz zetknęłam się z czymś takim jak czyste mieszkanie, nie zostawianie odcisków palców, prawie z konspiracją. Ciągle miałam poczucie, że to zabawa, ale już byli pierwsi aresztowani, pobici. Perspektywa znalezienia się w Pałacu Mostowskich czy w więzieniu była coraz bardziej realna. Choć niektórzy studenci mogli mieć jeszcze niczym jednak nieuzasadnione poczucie, że uczestniczą w politycznym happeningu, Wydarzenia marcowe wkroczyły już w najbardziej dramatyczną i gwałtowną fazę. Władze odrzucały możliwość poważnego dialogu z młodzieżą. Najbliższe dni pokazały, że przynajmniej część aparatu partyjnego miała zupełnie inne własne plany i zamierzała wykorzystać studencką rewoltę dla swoich celów. Rozdział 8. Studencka rewolta. Ważną datą wydarzeń marcowych okazał się poniedziałek 11 marca. W dniu tym wystąpienia studentów wykroczyły poza Warszawę. W środkach masowego przekazu pojawił się nowy, antysyjonistyczny wątek. W stolicy doszło do najgwałtowniejszych demonstracji i zajść ulicznych. Zainicjowano też akcje organizowania przez władze wieców robotniczych, na których potępiano inspiratorów studenckich wystąpień. Wreszcie tego właśnie dnia swoją sławną interpelację w sprawie wypadków z 8 i 9 marca złożyli w Sejmie posłowie koła znak. 11 marca od rana na poszczególnych wydziałach odbywały się wiece, w trakcie których wybierano delegatów. Ponieważ zebranie na Wydziale Historycznym miało się odbyć nieco później, Dąbrowska udała się najpierw do Pałacu Kultury i Nauki na wydziałowe zebranie matematyków. W auli było paręset osób, już pisali postulaty, w prezydium siedzieli profesorowie. Wyraźne było zrozumienie, jeśli nie poparcie pracowników naukowych dla studentów. Przeważał taki ton, żeby przemawiać do władz spokojnie, żeby nie drażnić. Punktem spornym, jak pamiętam, był postulat natychmiastowego uwolnienia Kuronia i Modzelewskiego. Chyba nie przeszedł w głosowaniu. Mnie się w każdym razie wydawał nierozumnie radykalny. Jak na większości wydziałów wybrany został Komitet Studencki. U matematyków jako jedyny na uniwersytecie wszedł do niego również przedstawiciel kadry, Janusz Onyszkiewicz, wówczas bodaj młodszy asystent. W wiecu tym uczestniczył też m.in. zwolniony dzień wcześniej z aresztu Lityński, który wszedł zresztą w skład wybranego wtedy siedmioosobowego Komitetu Studenckiego. Lityński zapamiętał, że w czasie tego wiecu uchwalono też wniosek, aby zdjąć prorektora Rybickiego. Wybór Lityńskiego do Komitetu Studenckiego nie był przypadkowy. Wybieranie do Komitetów Studenckich komandosów, którzy nie byli w danej chwili aresztowani, stało się w Uniwersytecie regułą. W porze południowej w sali nr 17 w Instytucie Historycznym tłumnie zebrali się pracownicy, naukowi i studenci Wydziału Historycznego. W prezydium zasiedli m.in. Tadeusz Mantojfel, Stanisław Herbst, Izabela Bieżuńska, Marian Małowist, Henryk Samsonowicz, Antoni Mączak. W czasie zebrania dokonano wyborów w jawnym głosowaniu członków Komitetu Studenckiego. W jego skład wszedł m.in. student drugiego roku Antoni Macierewicz, zdaniem którego było to raczej zgromadzenie akademickie niż zebranie studenckie. Opinii takiej sprzyjał fakt, że zebrani naukowcy i studenci jednogłośnie uchwalili adresowaną do władz Uniwersytetu rezolucję, w której prezentowali swoje stanowisko w sprawie zajść z 8 i 9 marca. Zacytujmy najważniejszy jej fragment. Uważamy że wobec zakazu rektora Uniwersytetu Warszawskiego wiec ten nie powinien się odbyć. Uważamy jednak, że na fakt odbycia się wiecu i masowego w nim udziału studentów wpłynęła napięta atmosfera na UW, której nie rozładowały właściwe posunięcia władz Uniwersytetu. Jest ubolewania godne, że zakaz odbycia się wiecu został ogłoszony na mniej więcej dwie godziny przed jego rozpoczęciem. Na dramatycznym przebiegu wypadków zaważył wjazd na teren Uniwersytetu Warszawskiego kilku autokarów wypełnionych ludźmi, nie będącymi ani pracownikami naukowymi, ani studentami uczelni oraz późniejsza brutalna interwencja milicji w chwili rozchodzenia się zgromadzonych. Choć bramy Uniwersytetu były w tym dniu zamknięte, a na uczelnię wpuszczano wyłącznie studentów oraz pracowników za okazaniem legitymacji, już rano pojawiła się tam odbita na powielaczu adresowana do studentów ulotka Kogo popieracie? Następnego dnia kolportowano ją w czasie wiecu studenckiego przed gmachem Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Ten jawnie antysemicki dokument wyprzedzał analogiczne głosy na łamach prasy i może pomóc w poszukiwaniu rzeczywistych organizatorów tej ponurej, antyżydowskiej awantury. Oto pełna treść tej ulotki. Kogo popieracie? Uwaga studenci Warszawy! Oto ci, którzy chcą wami kierować, którzy pretendują do przywództwa nad wami. Żeby wam ułatwić wybór, przedstawiamy niektórych z nich. Przyjrzyjcie się im dobrze, zapamiętajcie, skonfrontujcie to, co napisane z ich postępowaniem. Adam Michnik, syn Ozjasza Szechtera, Naukę prowokacji i rozróbek politycznych pobierał u Kuronia i Mozelewskiego. Głośny przywódca grupy, stały i zasłużony informator Radia Frajes Europa. Aleksander Smolar, syn Grzegorza, redaktora naczelnego Fox Sztyme, pisma Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, aktywista klubu Babel, asystent w katedrze profesora Włodzimierza Brusa. W rozrabiackiej działalności segunduje mu brat Eugeniusz, student ekonomii politycznej. Henryk Schleifer, syn Ignacego, cenzora w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. 5 czerwca ubiegłego roku w ambasadzie Izraela złożył deklarację Solidarności. Aktywista klubu Babel, ceniony przez korespondentów zachodnich, dostarczyciel informacji dla wolnej Europy. Irena Grudzińska, córka Jana, wiceministra leśnictwa. Najładniejsza dziewczyna grupy, stała klientka komisów Warszawy. Ewunia Zarzycka, córka Janusza Zarzyckiego, byłego przewodniczącego stołecznej Rady Narodowej. Może najbardziej predestynowana do rządu dusz, ponieważ znana jest szeroko, z wyjątkowo pogardliwego stosunku do kolegów, studentów pochodzenia robotniczego i chłopskiego. Specjalizuje się w gaszeniu papierosów w drzemie. Barbara Toruńczyk, córka Romany, pracownika zakładu historii partii. Po rocznych studiach w Londynie i Paryżu nadrabia zaległości obecną wyjątkową aktywnością. Józef Deitschewandt. Syn Fajgi Szlomy, aktywista klubu Babel, jeden z głównych pomocników Koronia i Modzelewskiego. Obecnie na czele organizatorów i inspiratorów rozróbek. Krystyna Flato, córka Stanisława, dyrektora Departamentu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Krzysztof Topolski, syn Fryderyka, ministra pełnomocnego rządu do spraw deglomeracji stolicy, mierny student. Dzięki tacie zmienia uczelnię. Krystyna Winawer, córka Włodzimierza, sędziego Sądu Najwyższego. Matka Alina Goldgarb, redaktor PWN-u. Jak widać, sam kwiat bananowej młodzieży, a więc naturalni przywódcy na zasadzie rodowej, nie mający kłopotów i trosk materialnych. Świetnie ubrani, posiadający własne samochody i obycie w świecie, zmęczeni aktywnością wypoczywają najczęściej w kurortach zachodnich. O tym chcieliśmy przypomnieć każdemu z Was. Pamiętajcie, kto oni zacz, zanim wdacie się z nimi w rozmowę. Przeczytaj... Podaj dalej. W tym samym dniu lub dzień dwa później pojawiła się w uniwersytecie także i ta ulotka. Koleżanki i koledzy, studenci. Ostatnie wydarzenia na Uniwersytecie Warszawskim, inspirowane i organizowane przez bankrutów politycznych i określone środowisko syjonistyczne, budzą niepokój i wstręt wśród większości uczącej się młodzieży. Prowokacyjne wieści o terrorze władz kolportowane dla rozbudzenia wśród młodzieży innych miast żądzy odwetu lub aktów solidarności z rzekomymi ofiarami są perfidnym kłamstwem. Inspiratorzy tych kłamstw próbują uderzyć w czułą stronę ludzkiego współczucia dla rzekomo pokrzywdzonych. To nie ma nic wspólnego z ludzkim humanizmem. Za hasłami o obronie pokrzywdzonych, demokracji i wolności kryją się określone cele polityczne grupki politykierów i rozrabiaczy. Jakie dążenia oni reprezentują można się zorientować po składzie personalnym przywódców, czy można popierać dążenia Zambrowskich, Werflów, Deitschgewandów, Schleiferów, Alsterów, Grudzińskich i innych? Czy to są właśnie ludzie, którzy mogą przewodzić młodzieży? Nie zadowalają tych bojowników możliwości nauki, warunki życia i pracy, jakie stworzyła im ludowa ojczyzna. Pragną oni awantur. Ci syjoniści chcą wciągnąć do swych politycznych machinacji część zdezorientowanej młodzieży. Chcą oni organizować wiece i demonstracje antypaństwowe. Chcą oni kreować się na bohaterów uderzonych pałką przez milicjanta pilnującego ładu i porządku społecznego. Koleżanki i koledzy, nie pozwólmy się otumanić prowodyrom walki z władzą ludową. Demaskujmy i izolujmy z wielotysięcznego środowiska uczciwych ludzi skompromitowanych wichrzycieli syjonistycznych i ich popleczników. Izolowani bankruci polityczni budzić będą jedynie odrazę. W tym drugim przypadku, podobnie jak przy okazji antysemickiej ulotki kolportowanej w Uniwersytecie Warszawskim po zdjęciu dziadów, autorzy, zapewne z MSW lub przynajmniej przez nie inspirowani, podszywają się pod studentów. Obie te ulotki napisane zostały takim samym językiem i zawierają takie same treści. Niektóre szczegóły są wręcz identyczne, jakie począwszy od 11 marca zaczęły dominować na łamach prawie całej prasy, Podawanie niepolsko brzmiących nazwisk i imion rodziców nasuwa analogię do wydawanych przed wojną pism endeckich i onerowskich. Te szczegółowe i nierzadko niezgodne z rzeczywistością informacje na temat tego, kto był, a kto nie był członkiem klubu Babel, przypominam, 262 członków, a klub ten urasta niemal do roli centrum antypaństwowego spisku. To szczegółowe informowanie, kim są rodzice, gdzie ubiera się Irena Grudzińska. Ta specyficzna stylistyka, Ewunia Zarzycka. Nawiasem mówiąc, informatorzy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie byli nazbyt ściśli. W marcu Ewy Zarzyckiej w Polsce nie było, gdyż od 1967 roku przebywała w Paryżu i choćby z tego tylko powodu jej ewentualne pretensje do rządu dusz były w tym czasie wątpliwe, chyba że miałaby rządzić duszami z Marcowa propaganda stworzyła gaszenie papierosów w drzemie, aby wyzyskać je jako dowód przejawu pogardy bananowej dziewczyny dla tych, którzy jedzą dżem, to znaczy dla świata pracy, klasy robotniczej. Drugim takim powracającym symbolem rozpasania bananowej młodzieży z kręgów komandosów był osiołek Góreckiego. Rzeczywiście do spółki z przyjaciółmi kupił on w ogrodzie zoologicznym osiołka, którego hodował pod Warszawą, i którego w czasie wakacji młodzi ludzie wykorzystywali do transportu sprzętu turystycznego w Bieszczadach. Należy wyraźnie podkreślić, że właśnie 11 marca wydarzenia marcowe zostały wzbogacone o nowy nurt, a mianowicie o antysemityzm, oficjalnie nazywany antysyjonizmem. W tym dniu do ataku przeciwko syjonistom przystąpiła również część prasy. W organie prasowym KCPZPR, Trybunie Ludu, oraz w organie prasowym Stowarzyszenia PAX ukazały się podobne w treści i formie niepodpisane teksty mające wyjaśnić genezę wiecu z 8 marca. W obu pismach, podobnie jak w ulotce Kogo popieracie, opublikowano listy prowodyrów. W słowie powszechnym podjęto wątek sionistyczny. Pisownia tego wyrazu jeszcze długo sprawiała niektórym kłopoty. Sionista czy syjonista? Powstał wówczas nawet żart na ten temat. Syn pyta ojca, tato... Jak się pisze syjonista, nie wiem, odpowiada ojciec, ale przed wojną pisało się przez rzet. W organie Paksu wymieniano listę organizatorów obejmującą 10 nazwisk podanych w następującej kolejności. Antoni Zambrowski, Katarzyna Werfel, Marta Petrusewicz, Henryk Schleifer, Adam Michnik, Seweryn Blumstein, Rubinstein, Józef Deitsch-Gewand, Marian Alster, Irena Grudzińska. Tylko w przypadku Blumsteina, Rubinsteina, Deitsch, i Alstera nie odwoływano się w tej notatce do nazwisk i stanowisk ich rodziców. Widać, paksowscy antysemici uznali, że w tym przypadku wystarczy samo brzmienie nazwisk, aby nikt nie miał wątpliwości, iż za piątkowe i sobotnie wystąpienia studentów odpowiedzialność ponoszą właśnie ci Żydzi. Ciekawe, że do dawnego stanowiska ojca nie odwoływano się w przypadku syna byłego wiceministra spraw wewnętrznych w drugiej połowie lat pięćdziesiątych, Antoniego Alstera. Zwraca uwagę nonszalancja i niestaranność w pisaniu niektórych nazwisk. Na przykład nazwisko Schleifer napisane było przez I, a Deutschgewand w wersji słowa powszechnego brzmiało Deutschgewand. Autor notatki przypominał, że część tych organizatorów spotykała się w klubie Babel przy Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów. Właśnie ci ludzie, wykorzystując zrozumiałe i naturalne dla młodzieży zamiłowanie i przywiązanie do tradycji, narodowej kultury i demokracji, chcieli zakłócić odpowiedzialną patriotycznie więź między społeczeństwem i władzą ludową, tak ważną dla rozwoju demokracji socjalistycznej w naszym kraju. Ludzie ci zorganizowali w służbie obcym interesom starcia między polskimi studentami i polską milicją, opierając się na relacjach Jednego z dzisiejszych polityków, który zastrzegł sobie anonimowość, Łopieńska podaje, że tekst ogłoszony w Słowie Powszechnym został napisany przez kogoś spoza paksu. Ta ostatnia informacja nie powinna dziwić, jeżeli się pamięta, że notatka w Słowie Powszechnym była bardzo podobna do opublikowanej w Trybunie Ludu. Oba teksty prezentowały nie tylko taką samą interpretację wydarzeń w Uniwersytecie Warszawskim, lecz także podobne lub zgoła identyczne szczegóły. W odróżnieniu od słowa powszechnego Trybuna Ludu podawała osiem nazwisk studentów, z czego w wypadku sześciu osób podawano dodatkowo stanowiska i miejsce pracy rodziców. Byli to Aleksander Smolar, syn redaktora naczelnego FałkSztyme, Wiktor Gurecki, syn dyrektora generalnego w Ministerstwie Finansów, Irena Lasota, córka emerytowanego pułkownika, Henryk Schleifer, syn cenzora z Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Ewa Zarzycka, córka byłego przewodniczącego Stołecznej Rady Narodowej Katarzyna Werfel, córka byłego redaktora Nowych Druk Pismo wymieniało jeszcze Michnika i Dejcz -Gewanda. Informowało, że za plecami młodzieży Kryją się znani władzom Inspiratorzy piątkowych i sobotnich zajść Wywodzący się z grona bankrutów politycznych Różnego autoramentu Kim byli owi bankruci polityczni Precyzowało słowo powszechne Wskazując na dwóch byłych działaczy partyjnych Oczywiście żydowskiego pochodzenia Romana Zambrowskiego i Stefana Staszewskiego. Ciekawe, że te same dwa nazwiska wymienił, przemawiając w tym samym dniu wieczorem na naradzie aktywu partyjnego pierwszy sekretarz Komitetu Warszawskiego PZPR Kępa. 11 marca właściwie od samego rana trwało przygotowywanie klimatu. Na krakowskim przedmieściu przed zamkniętą bramą Uniwersytetu już od południa gromadziły się tłumy ludzi, głównie zresztą młodzieży. Jednocześnie organizowano demonstracyjne przejazdy przez miasto kolumn milicyjnych i pojazdów opancerzonych. Takiej mobilizacji ludzi i sprzętu Warszawa jeszcze nigdy dotąd nie widziała. Milicjanci oprócz hełmów, tarcz i długich pałek byli wyposażeni także w miotacze granatów łuzawiących i armatki wodne. Tarniewski wspomina, że na krakowskim przedmieściu z jednego z opancerzonych samochodów milicjant w hełmie ochronnym ostentacyjnie filmował ogromadzących się przechodniów. Studenci starali się nie wychodzić z budynków i nie zbliżać się do okien wychodzących na ulicę. Zdarzały się wypadki wrzucania przez milicjantów petard z gazem łzawiącym do budynków uniwersyteckich. Zastanawiano się, czy milicja będzie strzelać. Piątkowe i sobotnie wydarzenia na warszawskich uczelniach były szokiem dla dużej części środowisk intelektualnych. Pod datą 10 marca 1968 roku członek katolickiego koła ZNAK Przewodniczący Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej Jerzy Zawiejski zanotował w swoim dzienniku. Nie mogę tego przeboleć, że młodzież została do głębi obrażona i ja także z nią. Ja, do cholery, członek Rady Państwa. Czy mam ustąpić? Ktoś mi powiedział, że to nie ja powinienem ustąpić i miał rację, ale coś muszę zrobić, bo inaczej zginę moralnie. Jutro z rana jest zebranie koła posłów znak. Musimy zająć jakieś stanowisko. Tego samego dnia, to znaczy w niedzielę, 10 marca, grono przyjaciół i znajomych zebrało się na imieninach u Konstantego Łubieńskiego, również członka koła Znak. Obecny na tej uroczystości kolejny poseł koła, Janusz Zabłocki, wspominał 20 lat później w rozmowie z Maciejem Łętowskim, że wtedy trudno było mówić o czymś innym. Wszyscy byli zbulwersowani wydarzeniami na uczelniach. Zabłocki wspomina, że przed południem 11 marca zapadła decyzja o wystąpieniu z interpelacją. Zebraliśmy się w gabinecie Jerzego Zawiejskiego, członka Rady Państwa przy ulicy Wiejskiej. Obecni byli wszyscy posłowie Koła Znak, a także Jerzy Turowicz. Co do konieczności samego wystąpienia byliśmy od początku zgodni. Dyskusja dotyczyła jedynie samej redakcji tekstu. Po podpisaniu jeszcze tego samego dnia, we wczesnych godzinach popołudniowych, interpelacja złożona została marszałkowi Sejmu Czesławowi Wycechowi. Równocześnie poseł Tadeusz Mazowiecki tekst interpelacji, o której szerzej pisze w następnym rozdziale, dostarczył studentom Uniwersytetu Warszawskiego. Na terenie UW tekst interpelacji został wielokrotnie przepisany i w odpisach zaczął krążyć wśród studentów, dla których było niezwykle ważne, że ktoś się za nimi ujął. Pamiętam, wspomina cytowana już kilkakrotnie ówczesna studentka, jak ważna dla mnie była interpelacja posłów znaku, porozwieszana na uniwersytecie we wszystkich możliwych miejscach. Czułam wtedy, że gdzieś, wcale nie tak daleko, jest jeszcze wielu innych ludzi, którzy myślą podobnie, chociaż należą do innej formacji ideowej i że w końcu ta zbieżność będzie musiała się ujawnić. W tej tak podminowanej atmosferze w południe miał się odbyć w Auditorium Maximum Zapowiedziany wiec studencki. Prorektor Rybicki informuje nas, wspominał Obrowski, że nastąpiła zgoda ministerstwa i organizacji partyjnej na jego odbycie, a równocześnie prosi mnie o sprawdzenie, czy na dziedzińcu nie szykują się awantury. Przezwyciężając poczucie śmieszności, znów wkładam łańcuch. Z satysfakcją stwierdzam, że nic się nie dzieje. W zebraniu przewodniczy prorektor Ludwik Bazylow, a zagaja je profesor Leśnodorski. Kiedy wchodzę na salę, spotyka mnie owacyjne przyjęcie, które umacnia moją nadzieję na możliwość nawiązania dialogu. Zebranie przebiega we wzorowym porządku. Nie ma demagogii, która by mnie skłoniła do zabrania głosu. Propozycje studenckie dotyczą powołania przedstawicieli wydziałów i poszczególnych roczników z zadaniem utrzymywania kontaktu z dziekanami oraz komisją senacką. Właśnie w trakcie tego wiecu, na który przybyło blisko 3,5 tysiąca osób, Przedstawiciele Senatu Uniwersytetu Warszawskiego poinformowali studentów o powołaniu Komisji Senackiej pod przewodnictwem profesora Leśnodorskiego. Celem tej komisji miało być zbadanie sytuacji w Uniwersytecie Warszawskim powstałej w związku z wydarzeniami w dniach 8-11 marca. Dwa dni później Komisja Senacka ogłosiła komunikat, lecz potem wszystkie jej materiały łącznie z opracowywanym memoriałem zaginęły w rektoracie. W czasie tego wiecu zebrani przyjęli też rezolucję, która podsumowywała dorobek pierwszych dni ruchu marcowego. Za zgodą władz uniwersyteckich dwa dni później rezolucję tę oficjalnie rozplakatowano na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego. Odcinek 22 My, studenci zebrani w dniu 11 marca 1968 roku w sali audytorium Maksimum Uniwersytetu Warszawskiego Poruszeni i wstrząśnięci wydarzeniami, które ostatnio miały miejsce na terenie uczelni warszawskich i na ulicach naszego miasta, powodowani obywatelską troską oświadczamy. Obecna sytuacja na terenie warszawskich uczelni jest wynikiem naruszania podstawowych swobód demokratycznych, łamania elementarnych praw ludzkich i zasad współżycia społecznego. Protestujemy przeciwko naruszaniu praworządności, przeciwko pogwałceniu konstytucji prl Przeciwko ingerencji władz bezpieczeństwa w życie akademickie. Przeciwko brutalnym akcjom podjętym wobec studentów przez umundurowaną milicję i cywilne bojówki. Przeciwko wszelkim próbom siania waśni w społeczeństwie polskim. W szczególności przeciwko próbom stworzenia rozdźwięku między klasą robotniczą a studentami. Potępiamy wszelkie przejawy antysemityzmu. Oświadczamy że zachowanie studentów na zgromadzeniu akademickim w dniu 8 marca 1968 roku było opanowane i rozważne. Potępiamy próby prasy warszawskiej przedstawienia wydarzeń na uczelniach jako działalności bananowej młodzieży i chuliganów. Pytamy pierwsze, kto wezwał bojówki, które w dniu 8 marca 68 roku pojawiły się przed gmachem Uniwersytetu Warszawskiego jeszcze przed rozpoczęciem wiecu akademickiego. Drugie. Kto zezwolił uzbrojonym w pałki bojówkom na wkroczenie na teren uczelni? Trzecie. Kto ponosi odpowiedzialność za brutalne akcje milicji? Czwarte. Kto jest autorem kłamliwych artykułów, które na temat zajść opublikowała prasa warszawska? Żądamy. Pierwsze. Przywrócenia pełnych praw akademickich studentom usuniętym z uniwersytetu. Nieopartą o odpowiednie przepisy decyzją ministra oświaty i szkolnictwa wyższego – oraz umorzenia wszelkich kroków represyjnych wszczętych z powodów politycznych przez Komisję Dyscyplinarną. Usuniętych studentów, naszych kolegów, przeciwko którym wymierzone są represje i o których prasa rozpowszechnia oszczercze informacje, uważamy za członków naszej społeczności akademickiej. Drugie. Natychmiastowego uwolnienia wszystkich studentów i pracowników naukowych zatrzymanych i aresztowanych w związku z ostatnimi zajściami. Trzecie. Surowego potępienia i niezwłocznego ukarania winnych wkroczenia milicji i cywilnych bojówek na teren warszawskich uczelni. Czwarte. Całkowitej rekompensaty za szkody fizyczne i moralne wyrządzone ofiarom zajść. Piąte. Niezwłocznego sprostowania przez prasę kłamliwego obrazu wydarzeń i opublikowania nazwisk osób odpowiedzialnych za wszczęcie represji skierowanych przeciwko studentom. Szóste. Zapewnienie instytucjonalnej gwarancji przestrzegania zasad wolności nauki i swobód akademickich Siódme Domagamy się przywrócenia prawa do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym, jawności rozpraw Domagamy się prawnej gwarancji przestrzegania autonomii wyższych uczelni Z największą rozwagą spełniamy i spełniać będziemy spoczywające na nas akademickie obowiązki Nie zawiedziemy zaufania społeczeństwa Strzec będziemy wolności i wszystkich zdobyczy socjalizmu Niniejsze oświadczenie kierujemy do władz uczelnianych, Sejmu, Prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, do Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz do Prasy Warszawskiej. Oświadczenie powyższe uchwalono w obecności Senatu i grona pracowników naukowych. Za przyjęciem oświadczenia głosowało około tysięcy studentów przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym się. Jedynym, który głosował przeciwko tej rezolucji był przewodniczący zarządu uczelnianego ZMS Ryszard Łukasiewicz, w latach 80. redaktor naczelny Ekspresu Wieczornego i poseł na Sejm. Na wiecu wybrano również pierwszy trzyosobowy tymczasowy komitet studencki, który miał wspomagać Komisję Senacką w jej pracach. W skład tego komitetu weszli Andrzej Aranowski jako przewodniczący, Aleksander Perski oraz Piętka, Wybrano ubeka, jak się potem okazało, pisze Lityński, mając na myśli piętkę. Tego samego dnia w siedzibie Wydziału Filozofii, mieszczącego się w budynku po drugiej stronie krakowskiego przedmieścia, Ruk ulicy Traugutta, również miało miejsce zebranie studentów. Przewodniczył dziekan Szaniawski. Młodzież była zbulwersowana obecnością w pobliżu gmachu sił porządkowych. Obawiano się ataku ze strony zgromadzonych w sąsiedztwie Pałacu Staszyca sił milicyjnych. Dyskutowano w korytarzach i na schodach. Studenci byli rozemocjonowani i podnieceni sytuacją. Wykładowcy usiłowali ich uspokajać, przekonując, iż nie powinni wychodzić na ulicę. Po kilku godzinach przybył ktoś z wiecu odbywającego się w audytorium maksimum z wiadomością o tworzeniu Komitetu Studenckiego. Od razu też wybrano przedstawicieli Wydziału Filozofii, którzy mieli